Reklana. Jest dziewiętnasta. Dwojka, jesteś na miejscu, Kate Liu? Przed mikrofonem Janka Antyzienko, pora na... Pogłosy czyli podsumowanie dnia na antenie dwójki. Przed południem słuchaliśmy dziś pierwszej części Gawędy Maestro Jerzego Maksymiuka. Ojciec grał na skrzypcach, no i uczył mnie gry na tym instrumencie. Pamiętam, że mi migamy grać Dezdur. Jak dedu się gra, łatwa tonacja, a dezdur to to brzmi strasznie trudno. Kiedy kończyłem, no to w głowę dostawałem smyczkiem, ale jednak no, ojciec był tym człowiekiem, który no, zaprowadził mnie do szkoły i który spowodował, że stałem się muzykiem. Pamiętam mnie jeden z muzyków, który grał w kajarni, poproszony. Zagrał w walce Strausa. to Do dziś pamiętam, wydawało mi się, że to jakby grał Chorowic. Coś tak wspaniałego. Te palce mu skakały po tych klawiszach. Wspaniałe harmonie, wspaniałe pasaże. Niezwykle mi się to podobało. Ciekaw jestem, jakbym teraz usłyszał, jak to by było. Dlatego, będąc w tej chwili w Jamstoku, chciałem otworzyć podobną sytuację. Zapomniałem, że w jednej galerii. Zagram na fortepianie, tak będę grał sobie melodię. I było takie spotkanie, ale jakoś nie bardzo miałem szansy zagrania zbyt wielu melodii, bo ludzie mi pytali o różne rzeczy. Jak idealnie czasami gra na klarnecie, tylko prosi, żeby do niego nie mówiono. To ja bym powiedział, że do mnie można mówić coś i ja chętnie opowiem. Bacha, drugą część z koncertu, F-mon, jak pamiętam, zagrałem, no i kilka melodii. I powiedziałem, na czym polega, jak to... Trudno napisać szlagier i jakie są cechy, bo cechy to można określić, ale jak napisać to nikt nie wie. Mówił maestro Jerzy Maksymiuk, który z okazji swoich 90. urodzin będzie w tym tygodniu bohaterem zapisków ze współczesności. A w magazynie Wybieram Dwójkę była dziś mowa o ocalonej z warszawskiego getta korespondencji, która po latach doczekała się opracowania i wydania w formie książki. To listy Romany Wilner do jej męża Aleksandra Wilnera, o których opowiedziała Anna Romaniuk z Biblioteki Narodowej.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 żeby zobaczył, że ona się trzyma i jest w formie. I po wojnie te listy, musimy powiedzieć, historia okupacyjna, historia z getta, ale kończy się w pewien sposób happy endem. Spotykają się w tym Sztokholmie, ze Sztokholmu wyjeżdżają do Montrealu, a listy z nimi. Potem Jurek Jehuda Glass, czyli krewny Romy, wyprasza u niej te listy, właśnie uratowany przez nią z getta chłopiec, wyprasza u, niej te, u ciotki te listy. Ona dosyć niechętnie, dlatego że była do nich przywiązana, ale darowuje listy. Jurkowi po latach Jurek darowuje Aleksandrze Domańskiej, reżyserce która robi film o domu przygrzybowskiej, gdzie się wszyscy w tym getcie mieścili, no i po latach Aleksandra i Jurek decydują się przekazać te listy do Biblioteki Narodowej i sobie trafiają w moje ręce W ręce Anny Romaniuk, kierowniczki Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej a listy Romany Wilner do Aleksandra Wilnera mogą przeczytać Państwo w książce pod tytułem Z getta z ukrycia z nadzieją Obłęd powieść Krzysztofa Jerzego Krzysztonia otwiera nową serię prozatorską Państwowego Instytutu Wydawniczego. Mówiła o tym dziś w poranku dwójki redaktorka tej serii Paulina Subocz-Białek.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 Kwadrans bez muzyki spędzaliśmy dziś na spacerze architektonicznym, jakich wiele prowadzi, po prostu wykonuje historyczka architektury Anna Cymer. Autorka zwróciła uwagę na niedostrzegane na co dzień piękno pawilonów. Bardzo często z perspektywy Warszawy, czy mieszkając w Warszawie, to już tego się moim zdaniem coraz trudniej dostrzega. to Nie jest to takie widoczne, ale w mniejszych miastach, na osiedlach mieszkaniowych widać to doskonale, że te pawilony cały czas są takim centrum życia społecznego. Tam jest biblioteka, sklep, sklep spożywczy, nie wiem, apteka, przychodnia. Te wszystkie takie podstawowe funkcje, których oczekujemy od takiego miejsca, gdzie się żyje, mieszka na co dzień. Czyli mamy moim zdaniem bardzo ciekawą, ciągle jeszcze czasami, a no niestety nie powiem często, ale czasami jeszcze w miarę zachowaną w pierwotnej formie tą modernistyczną, późno-modernistyczną architekturę i cały czas możemy tam poczuć to, po co ona powstała. Czyli to, że po prostu ludzie tam przychodzą, korzystają z tego, spotykają się, spędzają tam czas, gadają, nie wiem, sąsiedzi ze sobą, dzieci mogą tam przyjść z bloku obok. Wydaje mi się, że myśmy o tym trochę zapomnieli, dyskutując o tej spektakularnej architekturze, tej wielkich, gmachach pięknych i tam dyskutując, czy ta filharmonia jest piękniejsza od innej. Nie do końca po to tak naprawdę jest architektura i nie ona jakby kształtuje w dużym stopniu nasz krajobraz, tylko właśnie takie osiedlowe pawilony na przykład. Więc to jest coś, co, ja bym, co, co jakoś zawsze mnie bardzo mm, tak wzrusza nawet, mm, że, y, że to się sprawdza. Te, bo też można zobaczyć, że te projekty działają, one się sprawdzają, one żyją. I służą naprawdę szerokiemu gronu użytkowników. Tam bardzo lubię sobie czasem przysiąść i też popatrzeć po prostu, jak to miejsce żyje. Jak tam przychodzą ludzie, co oni tam robią, jak oni użytkują tą przestrzeń. I to bardzo często jest bardzo pozytywne, przyjemne doświadczenie. Mówiła narratorka dzisiejszego kwadransa bez muzyki, historyczka architektury Anna Cymer. A na koniec pogłosów oddajmy głos gościowi audyckiej zaułki historii. Dziś była nim Agata Puścikowska, autorka biografii Janiny Lewandowskiej, czyli jedynej kobiety zamordowanej w czasie zbrodni katyńskiej. Sama ta historia to jest temat na powieść albo na książkę, taką właśnie dokument. Lekarz, profesor, który Niemiec, który nadzorował pracę w 1943 roku, on czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, trudno to powiedzieć, chyba oficjalnie jeszcze wtedy, dla swoich takich naukowych y, dokonań i, i, i planów zabrał kilka czaszek. Takich, które mu się wydawały najbardziej, w cudzysłowie, oryginalne. Ja wiem, że to źle zabrzmi, No, ale taka jest prawda. I między innymi prawdopodobnie właśnie tam była czaszka Janina. I tych kilka czaszek trafiło y, do, jeszcze wtedy Breslau, pod okupacją, potem za chwilkę do Wrocławia. I we Wrocławiu, to jest też piękna, piękna rzecz, odnalazł te czaszki jeden z polskich profesorów, który domyślił się, o co chodzi w ogóle, dlaczego i, i skąd, to się, skąd się te czaszki wzięły. On miał też doświadczenie z Krakowa, więc wiedział, że, że, że to skąd one mogły pochodzić. I z narażeniem życia, proszę państwa, ukrywał je przez, przez wiele dziesiątków lat. Mimo, że tam NKWD, potem służby komunistyczne, no bardzo mocno deptały mu po piętach, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Ale ten człowiek właśnie bardzo niezłomnie zachował te czaszki i właściwie dopiero przed śmiercią, już w wolnej Polsce potrafił pokazać młodym naukowcom, Mówiła dziś w zaułkach historia Gata Puścikowska. A tej i innych audycji w całości mogą wysłuchać Państwo w naszym serwisie podcastowym. To zaś były pogłosy Janka Andyzienko. Do usłyszenia jutro. Dziękuję za uwagę. Autopromocja. Historia, polityka, wynalazki. Skandale, zazdrość, pieniądze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 Zapraszam w czwartek o 19:10 Marcin Pesta. Autopromocja. Wierność i przemiana. Misterium Resurrectio. Śnił mi się pielgrzym tak, jak zobaczyłem go na starej rycinie w dzieciństwie. Wychylony poza świat widzialny zachodami i wschodami słońca, z księżycem jednym w czterech kwadrach, z drzewami, obłokami i szybującym nad wodą pelikanem. Czy ujrzał to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało? To, co zobaczył jesienią 1984 roku młodzieniec chory na stawy. Który, wpatrując się w puste miejsce Pomiędzy brwiami hinduskiego mędrca Zapytał, kim ty naprawdę jesteś? Na jedno mgnienie otwarło się w nim Lodowate jezioro wypełnione zgiełkiem Różnoimiennych głosów i języków I w lęku przed napierającym szaleństwem Zawołał, precz, idź precz Śnił mi się dół zagłady I wyjście z grobu trzeciego dnia o świcie I głos mówiący, nie bój się Pierzchały przed nim duchy powietrza, a cień słońca kładł się ogromnymi płachtami na ziemię z drzewami, obłokami i szybującym nad wodą pelikanem. Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie, a już przywitał się z Państwem swoim wierszem gość dzisiejszego wydania audycji Wierności i Przemiana, Krzysztof Kuczkowski, poeta i krytyk. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. To był wiersz Misterium rezurekcji. Osłyszeliśmy o wyjściu z grobu po trzech dniach, rozmawiamy we wtorek po świętach wielkanocnych. Jak to jest z tym czasem świętowania u Pana, z pisaniem wierszy związanych właśnie z tymi wielkimi świętami, które przeżywaliśmy. Josip Brodzki pisał wiersze na Boże Narodzenie z kolei. Pan ma taki to, to. poemat Wielki Tydzień w swoim dorobku. Myślę, że ten temat zmartwychwstania, w ogóle przejścia, paschy, to jest też ważny dla Pana świat. Ważny dlatego, że ja odczuwam tę sytuację zmartwychwstania jako też pewien taki wzorzec swojego życia, dlatego że tak jak w tym wierszu troszeczkę autotematycznym czytałem, no w, w latach 80. poważnie zachorowałem i praktycznie ta choroba wycięła mi dekadę dekadę z życia i, i to były bardzo poważne rzeczy, bo i zapalenie stawów i podejrzenie miasteni i Parkinsona i po prostu, no, to był, ten, to był ten mój grób i z czasem z tego grobu się podniosłem, myślę, że nie swoimi siłami, ale w trakcie czytania dziejów apostolskich i psalmów i te psalmy mnie podnosiły po prostu, tak się czułem jakby podnosiły mnie z, z tego grobu choroby, w jakim się znalazłem i dlatego piszę o tym, mając za sobą takie doświadczenie właśnie. Nie? Że to nie jest jakaś wymyślona historia czy wymyślone realia, tylko rzeczywiście rzecz jakoś tam znajdująca, znajdująca odniesienie w, w, w biografii, w duchowej biografii, w biografii tej najzupełniej rzeczywistej. Także... Dla mnie pisanie o rzeczach świętych, o y, nawiązywanie do sakrum jest czymś najzupełniej naturalnym, bo, bo to jest moja aura, w której żyję, w której wzrastam i, i w której w, nadal chcę przebywać jak najgłębiej. Tam pan pisze w tym wierszu, którego wysłuchaliśmy o pielgrzymie, pada. Takie określenie, pielgrzym, prawda? W, w ostatnim panatomie poetyckim y, Głosolalia pada takie pytanie o to, czy poeta jest podróżnikiem, czy rozbitkiem. No właśnie, tak. jak to jest. Rozumiem, no to jest że, po się... że podróżnik to jest też, no pielgrzym to jest trochę coś innego. Pielgrzymka ma inny trochę wymiar niż taka podróż, prawda? Zwykła, ale właśnie jak to jest? Jak, jak, jak pan... No ocenia albo widzi rolę poety. No podróżowanie, pielgrzymowanie to rzeczywiście to ma wiele znaczeń i e, chyba e, sens tego, o czym wtedy pisałem, bo to jest nawiązanie do jednego z moich esejów, e, zasadzał się na tym, że w biografii poety te stany się przenikają i raz jest to Stan pielgrzymowania, raz podróżowania. Raz to są rzeczy niemalże święte, drugim razem to są rzeczy niemalże barbarzyńskie. I, i, I w życiu ludzi sztuki, tak mi się wydaje, że są właśnie te skrajności. I dynamika tych skrajności powoduje, że się tworzy dzieła bywa, że ciekawe. Nie? Bywa, że ciekawe, chociaż nie zawsze. Zależy od tego, która strona przeważa. To znaczy, czy jestem bardziej pielgrzywem, czy podróżnikiem, czy jestem bardziej barbarzyńcą, czy, czy ascetą. Czy rozbitkiem. A, a... Czy rozbitkiem, tak. Rozbitkiem też by było nawiązanie do, do terminologii tematyki wierszy Krzysztofa Karaska, zresztą bliskiego mi poety również. Ta audycja na tytuł Wierność i Przemiana, w tym tomie też znalazłam to słowo wierność, wprost przytoczone, jakby wprost tak. napisane. Padają tam w tym Pana Tomie słowa o wierności linii autentycznej poezji. Czym jest wierność dla Pana no, bywa, Ja rozumiem wierność jako po prostu trwanie. Trwanie przy tym, co co się wypracowało, oczywiście z możliwością dalszego rozwoju. To musi być stan dynamiczny, to nigdy nie może być stan taki e, zaskorupiały, zastany, ucukrowany, taki już nie do ruszenia, ale... Ale miejsce rozwoju, miejsce rozwoju I, i z jednej strony to brzmi, że to trwanie, uparte trwanie w jakimś, przy swoim, przy swoich wartościach wydaje się, że jest takim no zatrzymaniem się, ale dla mnie to znaczy wręcz przeciwnie. Dla mnie wprowadzanie w, w, w, na przykład no dobra do świata, sprzeciwianie się chaosowi świata jest czymś absolutnie koniecznym i tylko trwanie przy źródłach to umożliwia. Bo żeby cokolwiek chce zrobić, to muszę wiedzieć, kim jestem, skąd przychodzę i, i dopiero wtedy wiem, dokąd idę. Wydaje się to bardzo proste, aczkolwiek w praktyce pisarskiej to, no, to różnie wygląda. Nie? Dlatego być może żyjemy w takim świecie, który... Troszeczkę zapomina, że, że ta pamięć kulturowa, historyczna, międzypokoleniowa jest absolutną podstawą, jest skarbnicą pamięci jest humanistyka. I jeżeli będziemy rezygnować z tej szeroko pojętej humanistyki na rzecz tylko kultury technicznej, na rozwój cywilizacji technicznej, jest teraz tym. Wykwitem e, sztucznej inteligencji. I jak gdyby te wszystkie rzeczy związane z kulturą, z humanistyką, z filozofią zostały, jak gdyby, odesłane do lamusa, zepchnięte na drugi, trzeci, czwarty, entyplan. Bo ważne jest co innego, nie? Ważne jest teraz, żeby intensywnie być, dużo posiadać i cieszyć się tym, co jest, bo jutro tego może nie być. I teraz wydaje mi się, że ta cywilizacja, która odrzuca kulturę. Czy tak jest? No to jest do dyskusji. Ale na pewno cywilizacja może odrzucić kulturę, z której wyrosła. No ale nie jest pewne, że może to przeżyć. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to opinia profesora Tadeusza Gadacza i pamiętam, że zrobiła na mnie wtedy, kiedy ją czytałem to, to myślenie Zrobiło na ogromne wrażenie, nie? że cywilizacja może odrzucić kulturę, ale niekoniecznie może bez niej przeżyć. Mhm. Tę rozmowę czytałem wiele lat temu, ale wydaje mi się, że właśnie coś takiego w tej chwili, w tej chwili obserwujemy, jakieś symptomy właśnie takiego osuwania się osuwania się cywilizacji, osuwania się kultury w jakieś zapadlisko. Zresztą o tym pisał Brocki w, w jednym ze swoich esejów, więc to jest proces, który trwa już od, od dawna, ale jego dynamika jak, jak gdyby staje się coraz, coraz większa. A czy poeta może odrzucić tradycję poetycką? No oczywiście wiemy, że są Yy, i bywają, i są, i będą takie awangardowe bunty, prawda? My zaczynamy, nic przed nami, mm. jesteśmy pierwsi, ale odrzucając też w jakimś sensie przyjmujemy to jest, to, to, tak. istnienie tego, gdyby, co było. To jest jak gdyby cecha też młodości twórczej. Ja to doskonale rozumiem, ponieważ jak zaczynałem pisać, to Przepraszam za trywialność, ale chciałem napisać najlepszy wiersz na świecie. Bo myślałem, jak napiszę najlepszy wiersz na świecie, to ja już będę pierwszy i już, już będę miał to za sobą. Już nie będę musiał walczyć o jakąś swoją pozycję i tak dalej. Natomiast oczywiście... Ale chciałby że... chciał być pan lepszy od Mickiewicza? A naturalnie. Oczywiście. Ale to jest właśnie cecha młodości. Młodość jest szalona. Młodość nie zważa na, na, na, na, na rzeczy, które były. Jest tylko ten pęd, żeby zaznaczyć swoją obecność, zamanifestować swoją obecność, żeby być pierwszy w tym, a nie w czymś innym itd., tak dalej, tak dalej. I wtedy następuje zaniechanie poznawania tego, tego co było. No, no znowuż, cały czas jak gdyby mówimy o rzeczach oczywistych, nie? bo, bo jeżeli, jeżeli muzyk zacznie swoją karierę od improwizacji, a nie od nauki podstaw muzyki, od ćwiczenia gami tak itd., tak no to do niczego nie dojdzie. Bo on zaczął od tego, do czego powinien dojść po latach nauki. Tak? Ale, ale zaczął od tego i, i robi to w sposób zły, robi to w sposób fałszywy, powierzchowny i tak dalej. Tak samo malarz. No jeżeli zaczyna od abstrakcjonizmu bez lekcji rysunku, no to nie będzie miał chyba wielkich osiągnięć. To samo dotyczy innych dziedzin sztuki, nie? I to, jak najbardziej też poezji jak najbardziej poezji. No. Poeta, który, który zafascynowany, nie wiem, na przykład y, jakimiś y, dziwnymi zapisami y, wiersza idzie w takim kierunku, ale, ale tak jak pani powiedziała, ale nie poznał Mickiewicza, nie poznał Słowackiego. Nie zobaczył, jaki ten wiersz potrafi być. No przecież ja miałem takie doświadczenia na warsztatach poetyckich, które zdarzało mi się, mi się prowadzić, że, że najpierw zadawałem pytanie, a jakie macie wzorce poetyckie, co czytacie, kogo szanujecie, kogo lubicie. No i wtedy pada zestaw nazwisk poetów rówieśników, którzy tym się różnią od tych, którzy byli na tych warsztatach, że już gdzieś i, i, i że e, gdzieś tam zamieszczają swoje, swoje wiersze, manifesty i dalej I wtedy na kolejne zajęcia przygotowałem wyimki z Audena, z Wilkiego, z, z, z Brockiego i zacząłem e, czytać te wiersze, no i to był szok po prostu. Mhm. No i wtedy słyszę, no to, to już to było? No hmm. mówię, tak, to było. I to było napisane w taki hmm. sposób, że w zasadzie to jest już nie do... Od tego można się tylko odbić, żeby pójść dalej w swoim kierunku jakimś, nie? Ale tego już nie można naśladować, bo to jest zbyt wielkie, zbyt piękne. No więc, więc to jest po prostu niewiedza. To jest po prostu niewiedza, która ogranicza, która zatrzymuje wiele osób na, na progu i będą tam ustawiać te swoje słupki, jakieś tam formy wierszowe, jakieś wiersze konceptualne, jakieś coś, chociaż bez świadomości tego, czym jest wiersz konceptualny, będą muzycy będą improwizować, bez świadomości tym, czym jest improwizacja, a to jest matematyka. No więc, jesteśmy otoczeni tymi wszystkimi rzeczami, tymi drogami na skróty, tą, tą kulturą instant, szybką, ale też szybko zużywającą się. I tak jak mówiliśmy o, że cywilizacja może odrzucić kulturę, tak samo pojedynczy człowiek może odrzucić e, tradycję, ale nie jest pewne, że bez tej tradycji cokolwiek zbuduje, cokolwiek dobrego, cokolwiek wartościowego. Ale to jest taki etap poznania wielkiej tradycji, prawda, jakby wsłuchania się w nią, też poznania tych mhm. różnych rzemieślniczych sztuczek, poetyckich form wiersza i tak ta, dalej, ta, ta. ale jest też jakby kolejny krok i myślę, że pana tom Głosolalia, może też wcześniejsze tomy, to jest takie jakby wpuszczenie w siebie tych innych głosów, ale właśnie nie żeby naśladować, tylko żeby pokazać jakąś taką przestrzeń poetycką. Mi się zawsze tak. <śm> przypominają takie słowa z wiersza pani Julii Hartwig, która napisała, że wszyscy poeci świata piszą jeden wiersz. Ale to jest jeszcze drugie zdanie, ale każdy z nich chce być kochany osobno. Bo, Pięknie, prawda, tak, prawda, tak, że, tak, że, tak. że jednak no, zapisać swoje nazwisko nawet nie z próżności jakiejś tam tak, z, tak, z dumy, tak. ale z przekonania, że też jestem kimś osobnym. I tak. wydaje mi się, że właśnie pan w tym tomie Głosolalia tu jest bardzo wiele takich różnych poetyckich i nie tylko poetyckich um, zdań. Pan to określa jako poruszenia właśnie, czyli coś, co tak, tak. pana poruszyło, na przykład tu mi się otworzyło w tym tomie Głos Olalia, taka tak. strona z Mickiewiczem już wspomnianym, no. a na drugiej stronie są z Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego, czyli tradycja romantyczna. I też pan mówi, no. że to są głosy cudze, ale nie obce. Tak, tak, tak, tak. No bo to jest właśnie ta wchłonięta, ta wchłonięta wiedza, ta wchłonięta kultura, prawda? To nie jest obce. Ja, ja po prostu zapisuję nie to, co, co mi się jakoś tylko spodobało, ale to, co, gdzie czuję powinowactwo myślenia. I ponieważ ten ktoś już to wymyślił i zapisał, i zrobił to lepiej niż ja bym potrafił, no to dlatego to staram się utrwalić. I, I zawsze, kiedykolwiek natrafię na takie powinowactwo, to jestem strasznie szczęśliwy. Nie? Może Boże. To idę dobrą drogą. Idę dobrą drogą. Ktoś już tak myślał. Ale ja już tego nie muszę zapisać. Mogę to zapamiętać, ale nie muszę zapisać i idę dalej. No więc to jest taka, to jest taka moja droga poetycka. A kogo właśnie z tych ostatnich jakoś pana lekturowych doświadczeń mógłby pan tutaj przywołać? No bo tutaj jak mówię w Głosolaliach jest Bela Homworz na przykład taki węgierski prozaik, filozof ostatnio odkrywany no, u nas, tak. prawda? Dzięki pracy przekładowej tak, tak, Teresy Worowskiej w wierności i przemianie tak, o tak, Homworzu tak, żeśmy tak. z panią Teresą Worowską rozmawiały. No jest Iwaszkiewicz, trudno sobie pewno wyobrazić tak, bez tak, tak, Iwaszkiewicza. I Waszkiewicza no czytam, tak. I Waszkiewicza czytam i ciągle do niego wracam. Pewnie się wyda pani dziwne, ale też wracam często do Adama Warzyka. Bo mhm. uważam, że to jest jeden z największych mistrzów y, z, słowa w polskiej poezji współczesnej. No, tam, ja mówię o tym, co mam na podorędziu, prawda? Wyciągle tak. no, ciągle mam starego Miłosza mhm. i starego Eliota. Mhm. Ale Eliota, no, co o środę popielcową, tu pan przy, przywołuje przyrodę... też cztery kwartety, na przykład? Cztery kwartety, tak. Cztery kwartety najbardziej w tej chwili. I tak jak kiedyś Ziemia Jałowa, tak teraz cztery kwartety od, od już dłuższego czasu. I nie czytam ich w całości, czytam fragmenty i jest nad czym myśleć i jest co rytmizować sobie w głowie, tak bym to powiedział. No i jeszcze no, mamy innych autorów, też Montalego tam, też mam go pod ręką gdzieś tam, nie? Tak, Eugenio Montale, e, włoski, tak, no, noblista. Tak, tak, tak. Reznikow. No, to są bardzo różne parafie, nie? To są bardzo Aha. różne style, ale mi to nie przeszkadza, nie? Ja nie szukam jedności w poezji, szukam, szukam głosu, którym udało się wypowiedzieć jakąś pełnię. I jeżeli to się udaje, to, to wtedy, jak czuję, czuję tę, tę pełnię, którą udało się poecie dotknąć, stworzyć, jakoś tam opisać, nadać jej wyraz, zobrazować. No i to jest wtedy cudo. To jest cudo. A nie wymienił pan Tadeusza Ruszewicza. A on jest mocno obecny w głosolaliach i tutaj przed audycją rozmawialiśmy jakie wiersze będzie chciał pan przeczytać w, w tej audycji i między innymi mhm. też wiersz Cierń, no właśnie. Z który do Różewicza no właśnie. nawiązuje, więc jeśli pan mógłby tak, przeczytać tak, tak. ten wiersz. Z przyjemnością. Cierń. wierzę od przebudzenia do zaśnięcia. wierzę od brzegu do brzegu mojego życia. Obudzony w środku nocy wierzę w trójnasób z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, wszystkimi swymi wnętrznościami. stróż ogrodu, drozdy, gawrony i swarliwe szpaki przywołuje na świadków wiary mojej, która choć mniejsza od ziarenka maku, to czasami znowu wydaje mi się, że ta moja mała wiara większa jest od świata całego, jego skarbów niepoliczonych. Od powolnych kobiet, od mórz i jezior pełnych ryb, od zwierząt miłych, giętkich w dotyku, od uliczek kamiennych, co wieczorami oddają ciepło słońca, są jak sierpniowe chmury z gładkiej satyny. Ale i wtedy, tam, pośród zaśpiewu ulicznych fontan, myślę o małym Bogu w kołysce ze światła i o Bogu wielkim w ramionach krzyża i do płuc wciągam chciwie cierpkie powietrze, zaciągam się nim głęboko, aż uderza do głowy jak alkohol, wbija się w mózg jak cierń, który oczu nie pozwala zmrużyć, póki nie przesłoni ich biały obłok wiary na noc i dzień, na świata oddalenie, na długi sen. No i właśnie to yy, nawiązanie do Różewicza, ale nawiązanie no specyficzne bo w wierszu ciernie, to jest ten sam tytuł, Tadeusza Różewicza yy, sensy są zupełnie odmienne. Tam poeta zaczyna bodajże nie wierzę, nie wierzę od przebudzenia do zaśnięcia, nie wierzę od brzegu do brzegu mojego życia. No... Tak mnie to poruszyło, że napisa postanowiłem napisać wierzę od przebudzenia do zaśnięcia, wierzę od brzegu do brzegu mojego życia. No więc może dlatego nie mam Różewicza pod ręką, bo yy, za często bym pisał wiersze. I, <śmiech> <śmiech> i, I ciągle wchodził w jakieś takie właśnie relacje, yy, w dialogi i tak dalej. Natomiast yy, z pewnością jest to poeta znakomity i, i godny czytania ze wszechmiar. Ale też to, co pan przywołuje w Głosolaliach z poematu otwartego, prawda? O, o, to jest, są połowa lat pięćdziesiątych o o tym spadaniu, prawda? I o tym, że krążymy dookoła, lecz nie ma środka, jest wiele dróg, które biegną, ale nie biegną do środka. Różowicz no tak. jako taki właśnie diagnosta naszej rzeczywistości, która no, to są mówię, połowa lat 50. 70 lat temu wydaje się, że to jeszcze jakby postępuje, prawda? Ten brak tak, środka tak, i to, tak. i to spadanie to, co... we wszystkich kierunkach, tak. o czym on, tak, o czym tak, on pisał. Tak, tak. Krążymy dookoła, lecz nie ma środka i dalej. Jest wiele domów, które stoją, ale nie ma środka. Jest wiele dróg, które biegną, ale nie biegną do środka. No więc ten środek to jest taka moja fascynacja. Bo, bo czym jest ten środek, nie? Myślę, że środek jest tym samym, czym u Miłosza jest absolutny punkt odniesienia w traktacie teologicznym. Oby do naszej mowy wróciła rzeczywistość, to znaczy sens niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia. Punkt odniesienia to jest ten środek. Ten sam środek jest w tym słynnym zdaniu papieża Jana Pawła II. Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy, tajemnicy Boga. No więc ten absolutny punkt odniesienia, tajemnica Boga i, i ten środek, którego nie ma, co zauważył Różewicz, to wszystko chodzi w zasadzie o to samo, tylko że jedni znajdują ten środek, odkrywają go, a inni lamentują nad jego utratą. Ale jak gdyby wokół tego środka wszystko się toczy. Ten środek ogniskuje myśli człowieka, nie? jego wysiłki twórcze i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej ja tak odczuwam, przynajmniej ja tak myślę. Rzewicz w ogóle jest mi bliski, tylko ja odpowiedziałem na pani pytanie o taką radość czytania nie i o swoich takich poetów, których mam tam na tym stoliczku pod, pod ręką i do których sięgam, że, żeby coś u nich znaleźć. Czasami po to, żeby się uspokoić. A, a czasami po prostu po to, żeby dobrze się spało potem. A, A kto Róży, jest najlepszy Różowicu? przed snem? A nie, pani, to jest trudne. Tak, ja, ja wiem, że to jest dowcip, ale ale, ale czasami to są rzeczy zaskakujące. Ja na przykład wracam do dawno już wydanej Sonaty Księżycowej Janisa Rizosa i tam też od, odnajduję mhm. przepiękne obrazy, przepiękny rytm tej kultury śró śródziemnomorskiej. Ricos, a wcześniej Kawafis, no to, to są, Seferis, mhm. Elitis, no to są te, to są tak. te nazwiska, które, które cały czyli, czas no, czyli budują. Czyli Grecy, wielcy, Cuda, gre wielcy tak, Grecy. Tak tak, tak, tak, tak. Cały czas tak, wydaje mi się, że rozmawiamy wokół, jak jakiejś takiej rzeczy, rzeczy najważniejszej. A mi zawsze chodziło o rzeczy najważniejsze, dlatego jak założyłem pismo w latach 90-tych, czasopismo, to prowadziłem w nim autorską rubrykę Co jest dla ciebie jako poety najważniejsze? I to pytanie stawiałem różnym poetom, których zapraszałem do, do odpowiedzi. I zawsze mnie frapowały te odpowiedzi. Zawsze pytałem ludzi, co jest dla ciebie najważniejsze? Co dla ciebie najbardziej się liczy? To tak, jakby się pytać, kim ty jesteś, jaki ty jesteś? I teraz tutaj, jak gdyby w tym obszarze warto by też przywołać zdanie wspomnianego przez panią Hamwasza. I on w godzinie owoców umieścił takie zdanie, cytuję z pamięci, życie mamy po to, by uczynić z niego coś wielkiego. W przeciwnym razie nie ma sensu. I dążenie do tego, nie ma w tym jakiejś pychy, nie ma w tym... To nie jest jakiś taki gest... Prometejski. to jest po prostu konieczność. Życie mamy po to, by uczynić z niego coś wielkiego, w przeciwnym razie nie ma sensu. Nie spalajmy się dla rzeczy nieistotnych, nie? nie walczmy o rzeczy, o rzeczy nieistotne, o to, co dzisiaj jest, jutro tego nie będzie. Szukajmy tego, co co było, jest i będzie, nie? co było zawsze. Więc znowuż wracamy do tego, czym jest, czym jest ten środek, ta oś każdej kultury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc właśnie, właśnie te rzeczy to są obszary moich fascynacji. A czy coś pana w odpowiedzi na te ankiety najbardziej poruszyło jakiś głos w piśmie Topos? Poruszało mnie najbardziej to że niektórzy potraktowali to pytanie jako możliwość po prostu wypowiedzenia się na rozmaite sposoby, tak, żeby na pytanie nie odpowiedzieć, nie? <śmiech> mm -hmm. <śmiech> I to, to mi proszyło. Wy, się, tak? <śmiech> I to mi proszyło najbardziej, bo oni jak gdyby odrzucali okazję, którą mieli i mówili o, o literaturze. Mm -hmm. Oni byli zbyt literaccy, żeby to było prawdziwe. Takie rzeczy mnie zawodziły i to zapamiętałem najbardziej. Ale tu znowuż jest kapitalny problem, co jest jak gdyby naszym takim życiowym Powołaniem. Czy, czy my się mamy spełnić jako... W tym przypadku jako poeci, jako... No, no. Użyję teraz takiego starego, głupiego określenia ludzie pióra. Czy mamy się spełnić jako ludzie pióra? Bóg wie, co to znaczy, ale niech tak będzie. Jednym słowem, czy ma interesować nas pisanie swojej duchowej biografii, czy samo życie. I ja doszedłem do tego, że życie, że życie, nie pisanie duchowej biografii, nie? Że, że książki... Niezależnie od tego, jak będą piękne, to są narzędziami do, do życia. Książek też nie zabierzemy z sobą nigdzie. Książki pozostaną. Natomiast to, jak przeżyłem życie, to, to będzie mój kapitał, który zbieram na drogę. Jeżeli ktoś pyta, co jest dla mnie najważniejsze, to na pewno mówię, no, na pewno nie, nie kolejny wiersz, nie kolejna książka, bo to są rzeczy ważne, ale nie najważniejsze. To są etapy prowadzące do, do czegoś bardzo ważnego, przynajmniej w moim pojęciu. I dlatego być może książki, które są o niczym, tak mnie bardzo rozczarowują i zniechęcają. Bo to są, jak mówię, to są dla mnie szanse, które nie zostały wykorzystane. A czy Krzysztof Kuczkowski chciałby, żeby w to, co najważniejsze, to też było dzieciństwo? I tak pan myśli o swoim życiu, o tym miejscu urodzenia w Gniezno, prawda? Tak, tak. Więc tak. to takie też jest podglebie życia już potem w czasie dorastania, które pana niosło. No, chyba inaczej być nie może. Ja pamiętam, no, można że... nie znosić miejsca swojego dzieciństwa. Albo... No, bo ja tak miałem kiedyś. Bo ja tak miałem kiedyś, bo po prostu no, moje rodzinne miasto w czasach prl było takie stłamszone bardzo, nie? Bardzo zduszone. Może przez to, że tam była siedziba prymasa i, i to było takie miejsce kojarzone z, z religią. Dlatego chyba jakieś władze, tak zwane centralne, chyba niechętnie się odnosiły do, do mojego rodzinnego miasta. Miasta i tam nie było ani ośrodka akademickiego, ani żadnego wydziału, której słuczelni, nie było ludzi młodych, tak mi się przynajmniej wydawało. Także kiedy uciekłem z gniazda do Poznania, to wpadłem tam w, z kolei w inne szaleństwo. Rozchulała się moja dusza <grym> wtedy. <grym> <grym> <grym> Bardzo. <grym> Ale właśnie po latach wracam do miasta i, i, i mojego rodzinnego z wrażeniem takim, jakbym no, czerpał z czystej, e, krystalicznej wody. Teraz czuję moc tego miejsca. I dopiero teraz, kiedy jestem już no, człowiekiem niemłodym, zaczyna mi to miasto, że tak powiem pokazywać swoje oblicze wartościowe, ważne, piękne. I to jest chyba to, co się zabrało i od czego też nawet jak próbowałem uciec, to mi się nie udało uciec, bo to był, to był bunt. A bunt, żeby był prawdziwy i żeby był wartościowy, musi być konstruktywny. A samo zanegowanie czegoś nie jest konstruktywne, jest tylko zniszczeniem jakiejś jakiejś wartości. Ja wtedy usiłowałem zniszczyć sobie ten obraz miasta. To był błąd. To była głupota. Miłość pisze, kiedy boli, wracamy nad rzeki, nad jakiejś rzeki. Krzysztof Kuczkowski wraca nad jezioro. Jelon w Gnieźnie, tylko, że jak pan pisze właśnie w tutaj przypisach w tamie głosolalia, że Wenecja, właściwie jezioro Jelonek w Gnieźnie, tyle, że żaden miejscowy tak go nie nazwie. Wenecja... Weneja jest nazwą zwyczajową. No więc czym jest ta Weneja? Ta no też tutaj w, w, w wierszu pojawia się odwołanie do innego jeziora nad wodą wielką i czystą. Jakoś Mickiewicz nas tutaj ciągle tak, zacha dlatego, że... zahacza, albo my, <śmiech> tak. my w tej rozmowie o niego. Tak, dlatego, że Wenecja, Weneja dla mnie była mitem. Mitem yy, z po jakimś czasie sfabularyzowanym. Dodałem do niego pewną narrację i to jest mit, który zaczął żyć swoim, swoim życiem. Mm -hmm. Natomiast jest też to jezioro Jelonek, tak się nazywające, które jest pięknym, takim niewielkim jeziorkiem w samym środku miasta, u stóp katedry niejako kiedyś miejscem spacerów, całych rodzin, gnieźnian. Znaczy jak jest teraz, nie wiem, bo jednak w mieście jestem, no nie, jestem często teraz, ale raczej do, tak do miasta nie wpadam, tylko jestem tam przy mamie na osiedlu Winiary. Weneja była dla mnie mitem, który jakoś spróbowałem wprowadzić do poezji właśnie w tym Poemacie, który pani... Biały kapitan. E, przywołała. Biały kapitan, tak, tak. A pamięta pan swoje pierwsze wiersze? Gdzieś się tam zachowały? W jakichś teczkach, nie wiem, skrzyneczkach? Nie, nie zachowały się. Natomiast pierwszy wiersz zupełnie... Mam chyba jeszcze w głowie, ponieważ pracowałem nad nim z wielkim mozołem w wielu miejscach, między innymi na ławeczce w parku pod kwitnącą gałązką, więc było już tak romantycznie, że bardziej by się mogło. Cały sztafarz romantyczny, sentymentalny był zachowany. A ja wtedy pisałem, gdybym był wieżą Eiffla i sięgał głową chmur, chodziłbym w nich bezustannie, i tylko czasami w niedzielę i od święta spoglądał w dół, i natychmiast. i natychmiast ostatniego słowa zapomniałem. <grym> Chodzi o to, że, że, że natychmiast bym uciekł od tej wizji, od tego, co mogę oglądać. No więc bardzo chciałem gdzieś uciec, nie? Bardzo chciałem gdzieś uciec, pewnie nie na listek, jak to jest u. U, u, u, Mickiewicza? u Mickiewicza, tak, z duszą na liście. U tak, ale gdzieś tam chciałem uciec Właśnie już od, już od wczesnych lat Tam nie wiem ile wtedy miałem lat pisząc Ten wierszy, gdy 9, 10, 11 Trudno mi powiedzieć No to uciekł pan najpierw do Poznania, tak? Na studia no i tam e, praca w, w radiu studenckim i zakładanie własnego teatrzyku studenckiego i uczestniczenie w wieczorkach poetyckich i bardzo bujne życie studenckie, także na studiowanie praktycznie nie miałam czasu i tylko łaska Pana Boga y, sprawiła, że ukończyłem studia w, w ciągu czterech lat, bo to nie miało prawa tak się zakończyć. To był właśnie tak, jak wspomniałem, że okres dla mnie zupełnie szalony i jak gdyby takie odreagowanie po po tym takim bezruchu gnieźnieńskim. No a potem rzuciło pana nad morze do Trójmiasta. Na potem rzuciło nad morze, a właściwie to, to właśnie tak. No tak nie samo mnie nie rzuciło, bo rzuciła mnie żona, która, <grym> która, która jest zrodowitą sopocianką i teraz już dłużej żyje na, na północy niż mieszkałem łącznie w Gnieźnie i w Poznaniu, więc w zasadzie to ja już Jestem i, i, i, i tutejszy, to znaczy myślę w Sopocko-Gdyński w tej chwili i Gnieźnieński, może nawet w odrobinę troszeczkę mniejszym stopniu. W głosolaliach też przywołuje pan Paskala. To zdanie, wie, wie Pani, to zdanie już wiele lat temu mnie zatrzymało, e, najmniejsze poruszenie oddziaływa na całą naturę. Może całe zmienia się od jednego kamyka. No co jest tym jednym kamykiem? No, tym jednym kamykiem może być wiersz, książka, a może też być człowiek, bo ja mogę być tym kamykiem. Najmniejsze poruszenie, no daj Boże, żebyśmy chociaż te najmniejsze poruszenia po sobie, po sobie zostawili, które kiedyś pięknie znikną które kiedyś pięknie znikną, tak jak znikną nasze wiersze i, i, i nasze książeczki. A co pozostanie, no to jest już kwestia y, chyba na inną jednak rozmowę. Pytałam pana o wierność, a przemiana ten y, y, wspomniany już Bejla Honwash mówił, że jedyną prawdziwą, ważną rzeczą w życiu człowieka jest przemiana. Jak pan rozumie tak, to pojęcie przemiany? Przemiana jest dla niej czymś absolutnie naturalnym. Tak jak człowiek się zmienia, tak jak człowiek się odnawia w zasadzie. Każda komórka człowieka się odnawia. Tak jesteśmy w ciągłej przemianie. I, i to jest znowuż coś, od czego y, nie uciekniemy, choćbyśmy chcieli czasami uciec. Po prostu jesteśmy przedmiotem tej przemiany i podmiotem tej przemiany. To znaczy, że my się zmieniamy i mamy też możliwość zmieniania czegoś. To, co naprawdę możemy zmienić, to jest nasze życie. Wszystkie inne rzeczy możemy już zmieniać i przemieniać w mniejszym stopniu, w mniejszym, w mniejszym zakresie. Natomiast tylko na swoje życie mamy, mamy wpływ taki, że możemy to nasze życie zmieniać na, na lepsze, cokolwiek to znaczy w tej chwili i w ten sposób zmniejszać chaos, który jest na świecie, bo jest już go wystarczająco dużo. Nie? Ja pana pytam tutaj o literaturę, krążymy wokół tak. poetów. Pan w stronę życia wędruje, no bo, pielgrzymuje no bo, coraz no toj, no. częściej, albo właściwie w, cały czas w tej rozmowie, prawda? Tak, to prawda. Ale robię to świadomie i robię to dlatego, że tego mnie nauczyła literatura. Do tego doszedłem uprawiając jak to się znowu brzydko mówi, uprawiając literaturę przez tam 40 ileś lat. No teraz to już przez 50 prawie. Tego mnie literatura nauczyła, że, że bycie tu i teraz, samo życie jest od literatury ważniejsze, nie? więc mówię o tym, co jest ważniejsze po prostu. A literatura to uświadamia, może to uświadomić, bo w pana słowach to pobrzmiewa. Że właśnie literatura czasami może. mówi zostaw mnie, odrzuć tę książkę, idź, idź w życie, idź do ludzi, wędruj do ludzi. Aha. No więc tak, no może oczywiście, tylko, że to znowuż to jest nasz wybór. No szukajmy tego, co nas karmi, nie? Szukajmy tego, co nas żywi, a nie tego, co odbiera nam siły życiowe, co sprawia, że jesteśmy smutni, markotni i żyć nam się nie chce, nie? No więc cały czas jesteśmy jednak w tych, w tych sprawach życiowych, życiowych. A co panu sprawia największą przyjemność ostatnio? Ha. No. Ja, ja w ogóle Chce mam panu pyta. o życiu, to pytam o życie. Ja, ja dobrze, to powiem coś bardzo szczerego. Znaczy cały czas mówię szczerze, bo tak sobie postanowiłem, że już dosyć przebywania <śmiech> i ukrywania tam rozmaitych rzeczy. No więc taką moją ideą fikcji, takim miejscem, które mnie straszliwie porusza, to jest y, przebaczenie. I jak słyszę przebaczenie, nie wiem, w Kaskówce nawet, to od razu łzy mi lecą, płaczę jak bubr, bo ktoś komuś przebaczył. <głos> I, I z tego wnioskuję, ponieważ też y, odczuwam to w, w, w dziełach sztuki, w literaturze, w filmie, w, w teatrze, no w teatrze może mniej. No więc y, uważam, że to jest taka rzecz, która mnie bardzo, bardzo jak gdyby pociąga, dotyka. To jest dla mnie rzecz tak żywa i tak dotkliwa, że, że, że przebaczenie jest chyba dla mnie w tej chwili tą, tą taką rzeczą niesłychanie ważną. Jeżeli natchnę się na prawdziwe przebaczenie, to czuję tak niepojętą radość, tak przepełniającą mnie całego, że to jest po prostu kapitalne, kapitalne odczucie. A czego trzeba do przebaczenia, żeby przebaczyć? Hmm. Czy w każdej sytuacji to jest indywidualna jakaś taka tajemnica? Trzeba uporać się samym sobą, żeby przebaczyć, nie? Trzeba też pamiętać o tej różnicy między pojednaniem a przebaczeniem. Przebaczenie w zasadzie nie wymaga obecności drugiej strony. To jest akt, który musi, musi zapaść we mnie. To ja muszę przebaczyć drugiej osobie, Muszę też przebaczyć sobie samemu, muszę przebaczyć Panu Bogu, bo i takie są historie. To jest, to jest właśnie tego typu materia. Bardzo delikatna, yy, bardzo delikatna, ale też bardzo, bardzo czuła i bardzo też dotkliwa. Nie? więc tak, tak myślę. A gdy się przebaczę, to co się wtedy dzieje w człowieku? Nastaje <grystanie> jasność. <grystanie> <grystanie> Nastaje jasność, po prostu po prostu spada ten wór z pleców który się dźwiga i nawet często sobie nie zdajemy sprawy, że, że go dźwigamy tylko coraz bardziej się pochylamy i ręce mają, mamy coraz bliżej ziemi a przebaczenie powoduje to że się znowu prostujemy i to jest i to jest, no dla mnie to jest akurat trudne z uwagi na mój kręgosłup, ale, <głos> <głos> ale to znamy doskonale to uczucie. Nie? To, jest to uczucie radości po, po przebaczeniu, a też po absolucji, nie? Jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, to, to też ma takie doświadczenie. Jeszcze już na zakończenie rozmowy z Krzysztofem Kuczkowskim w audycji Wierności Przemiana, chcę jeszcze spytać o radio też w Głosolaliach jest y, przywołane radio, prawda? Stare takie radio bakelitowe. Mm, radio radio. radio pionie. Super tak. He, tak, tak, tak. Radio pionie. Tak. tak, no to, to w dzieciństwie, w tym gnieźnie, tak jakoś wtedy nielubianym i odrzucanym było radio Potem było no radio? Było radio. To radio Pionier było u mojego dziadka w, w, w mieszkaniu. Dziadek był legionistą i, i nie mógł zasnąć bez wysłuchania wiadomości z Radia Wolna Europa, czy tam Radia Londyn. I, i tam ciągle szukał w tym Pionierze tej, tej stacji. Natomiast ja z dzieciństwa pamiętam już Radio Tatra, z takim pięknym, zielonym okiem, na którym dość pięknie się szukało e, uciekających fal radiowych. Bo tak to się wtedy mówiło, że fala uciekła, to znaczy, że przestało się wyraźnie, wyraźnie słyszeć. To jest jedno z piękniejszych spotkań z, z, z dzieciństwa. Radiowe przygody. No to wie pani, no, w ogóle to, to bym się tutaj rozczulił przy tym temacie, bo jak sobie przypomnę słuchanie słuchowisk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 To było niebo głosy, które mówiły, opowiadały historię, to wszystko pobudzało wyobraźnię z tym się zasypiało. To było żywe, to było żywe. Radio to jest jednak coś pięknego, absolutnie coś pięknego. Radio dwójka to y, i słowo, poezja, jeszcze poproszę pana o przeczytanie jednego wiersza, ale też oczywiście muzyka, zawsze proszę gości, audycji, wierności, przemiana o wybór utworu muzycznego dla państwa, a dziś to będzie takie połączenie. Utwór muzyczny, ale wcześniej wiersz związany z tą piosenką i z tym konkretnym wykonawcą. Proszę powiedzieć, co to za Tak, to jest, to jest wiersz, który powstał, kiedy obejrzałem wideoklip, w którym Jeff Buckley Wokalista i gitarzysta amerykański, tragicznie zmarły, żył tylko 31 lat, o od dekadę ode mnie młodszy. Śpiewa Alleluja, pieśń znaną z wykonania Leonarda Cohena najbardziej. Jak zobaczyłem tego Buckleya, który śpiewa, wykonuje, który jak gdyby nasyca ten tekst i to wykonanie swoją osobowością, swoim życiem, pomyślałem, że to jest wiersz, to jest gotowy wiersz, czy trzeba to zapisać. No i wziąłem i zapisałem. I rzecz nazwałem. Anioł Jeffa Bakleja. Jaki anioł jest bardziej prawdziwy od tego, który mieszka w ustach? Obracasz go jak ostrygę, jak na osełce ostrzysz na nim język I język opowiada twojego anioła, jego kształt i barwę Wymowność jego i niezliczone anielskie cnoty Kiedy śpiewasz Alleluja, widać jak twój anioł zbiera się w kącikach ust jak gromadzi się w różnych postaciach i stanach skupienia I wreszcie, co widzisz zupełnie wyraźnie Wysuwa się nic jedwabna Wysnuwa ciemna czerwień oddechu Najświętsza część mowy I nagle już wiesz Miłość nie jest marszem zwycięstwa Ale niekończącym się szeregiem klęsk Po których wciąż wyżej i wyżej Wspina się twoje Alleluja to był wiersz Krzysztofa Kuczkowskiego. Teraz posłuchamy tej piosenki wyśpiewanej przez Jeffa Bakleja. W radiu nie mamy możliwości zobaczenia tego wokalisty, prawda? To tak, na panu tak, tak, tak. zrobiło wielkie wrażenie też zobaczenie, jak Baklej śpiewa. No i też wrażenie to zrobiło na, na, na profesorze Wojciechu Kudybie, który, który napisał właśnie o tym wierszu jako ekfrazie wideoklipu, jak napisał Wojciech Kudyba pierwszej w historii. No więc proszę bardzo. <grym> Ale myślę, że ten głos bez obrazu także robi wielkie wrażenie. I tak myśli, też tak. historia właśnie tragicznie zmarłego utonął do końca nie wiadomo właściwie, co było przyczyną tej śmierci w wieku 31 lat Jeffa Bakleja. W każdym razie teraz tego alleluja posłuchamy. Ja bardzo dziękuję panu za rozmowę i też za te ucieczki od literatury w stronę ja życia. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. To była prawdziwa przyjemność. Krzysztof Kuczkowski był dziś z nami w dwójce, Dorota Gacek. Ja już państwa żegnam i słuchamy Jeffa Bakleja. Hallelujah. I heard there was a secret call That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth The minor fall and the major lift The baffled king composing high you needed proof, you saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you, she tied you to a kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew. Floor, you know, I used to live alone before a new year, and I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a call. You're here at night. It's not somebody's seen the light. It's a cold and it's a broken